Witajcie w 43. odcinku gatek. Mówi dla Was Krzysztof Włodek. Dzisiaj poruszamy jak zwykle trzy tematy. Pierwszy będzie o autobusach za darmo. Później powiemy o czymś dla miłośników filmów dokumentalnych. A na sam koniec o tym, dlaczego przez internet zamawiamy więcej jedzenia niż potrzebujemy. Zaczynajmy! W Żorach to mają dobrze. Dlaczego? Zostały tam wprowadzone darmowe przejazdy komunikacją miejską, a do tego dołączono 8 nowych autobusów klimatyzowanych, takich naprawdę porządnych. Żory są pierwszym miastem, które wprowadziły taką usługę jako coś całkowicie za darmo. Kiedyś były podobne akcje, ale polegały one na tym, że w pewnym w czasie, za okazaniem dokumentu prawa jazdy można było za darmo jeździć komunikacją miejską. Chodziło o to, żeby odciążyć same centra wielkich miast i podróżować właśnie komunikacją miejską. Teraz właśnie od początku maja możemy jeździć wszyscy za darmo. Oczywiście, którzy mieszkają bądź są na terenie miasta Żory. Wszyscy miłośnicy filmów dokumentalnych znają na pewno festiwal Planet Plus Dokfilm Festiwal, który właśnie dzisiaj rozpoczął się w Warszawie oraz we Wrocławiu. Jak czytamy w prasie, jego organizatorzy mają ambicje kształtowania opinii widzów i inspirowania do głębszych refleksji nad kondycją świata. Dlatego wybierają filmy twórców odważnych i ciekawych świata, podejmujących bardzo aktualne tematy polityczne, opisujące nowe zjawiska społeczne i kulturowe, jak również angażujące się w ochronę środowiska. I tak właśnie na tym festiwalu znajdziemy różne ciekawe filmy dokumentalne, m.in. Pożegnanie z Hollywoodem o 17-letniej Reginie, Diane Nicholson, która choruje na raka i która chce przeżyć jak najlepiej swoje ostatnie lata życia i dlatego razem z 55-letnim reżyserem Henrym Korom stworzyła film Autoportret. Jest to jeden właśnie z tych filmów. Kolejny taki ciekawy, już bardziej pod względem technicznym, jest film Był sobie las, który poza... Normalnymi ujęciami, na, wiadomo, na wózku, z ręki i tak dalej, na statywach został też nakręcony przez kamery umieszczone na dronach, które właśnie przemierzały lasy deszczowe w Peru i Gabonie. Kolejnym ciekawym jeszcze takim filmem jest Jesteśmy Waszymi Przyjaciółmi. Tutaj też zacytuję z prasy nagrodzona na Sudance i w Berlinie brawurowa relacja z powstania najmłodszego państwa świata czyli Sudanu Południowego. Te oraz wiele innych rzeczy związanych z samym festiwalem, różnego rodzaju wystawy, prezentacje, warsztaty znajdziemy oczywiście we Wrocławiu, w Warszawie, ale także w sieci kin studyjnych. Możemy sobie zobaczyć na kinastudyjne.pl, które będą grały później właśnie te filmy. Sam festiwal trwa od dzisiaj aż do 18 Maja, czyli obejmuje ten weekend i następny, więc mamy czas, żeby się wybrać, można coś zobaczyć, filmy się powtarzają w różnych dniach i można naprawdę zrobić sobie taki przyjemny wypad majowy na film i może czymś się zainspirować, a dla fanów filmu dokumentalnego powinien być to swojego rodzaju obowiązek. Składając zamówienie na pizzę przez internet jesteśmy w stanie wydać dużo więcej niż zamawiając ją telefonicznie, ponieważ wybieramy dodatki, napoje i przez to cena naszego zamówienia rośnie. Odkryli to właściciele firmy Domino's Pizza w USA i według ich danych aż 40% zamówień składanych jest przez internet. Klient telefoniczny zamawia dużo mniej, ma swój jakiś tam ulubiony zestaw pizzy, a taki internetowy klient wybiera nowości, promocje, dodatkowo dokłada jakieś startery, zestawy z przekąskami, ym, które można dokupić w każdej tak naprawdę pizzerii i przez to oczywiście cena zamówienia rośnie. Ale to nie jest jedyna strona składania zamówień online, ponieważ niektóre sieci oferują dodatkowe promocje przy składaniu właśnie takich zamówień online. I taka jedna firma w Polsce związana powiedzmy z kolorem czerwonym, każdy już wie o co chodzi, ma promocję 3 w jednym, czyli 3 pizze w cenie jednej, w swojej ofercie tylko w piątki. Podczas gdy w swojej aplikacji mobilnej bądź na stronie tej pizzerii znajdziemy taką ofertę, codziennie. A jak wy wolicie składać zamówienia? Podzielcie się swoją opinią na facebook.com slash gatek I to na tyle w czterdziestym odcinku Ośmiu Gatek. Ja wam życzę oczywiście słonecznego i udanego weekendu i słyszymy się już w poniedziałek. Trzymajcie się!